To są informacje Polskiego Radia 24. Donald Tusk mobilizuje K.O. do walki o kolejną kadencję. Ugrupowanie szykuje się do wyborów parlamentarnych. W nocy lub rano kolejna runda negocjacji w Islamabadzie. USA i Iran rozmawiają o pokoju. To jeden z najważniejszych środków komunikacji. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Koalicja Obywatelska zaczyna kampanię przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Szef partii mobilizował członków ugrupowania podczas posiedzenia Rady Krajowej K.O. Świat znalazł się na historycznym zakręcie, a mój rząd wie, jak przeprowadzić Polskę przez ten światowy kryzys bezpieczeństwa. Tak mówił Donald Tusk. Więcej w relacji Małgorzaty Naukowicz.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 mandat sekretarza generalnego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Premier w drodze do Azji. Szef rządu udaje się tam z wizytą. W pierwszej kolejności odwiedzi Seul, następnie Tokio. Celem podróży jest wzmocnienie współpracy bilateralnej z Koreą Południową i Japonią. Chodzi o podniesienie rangi współpracy dwustronnej do poziomu partnerstwa strategicznego. Czytamy w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oba kraje są najważniejszymi partnerami inwestycyjnymi w tym rejonie świata.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 nie ujawnia, jakie ustalenia zapadły podczas pierwszej rundy rozmów. Wiadomo, że delegacje w jej końcowej fazie spotkały się twarzą w twarz. Niejednoznaczne informacje dotyczą cieśniny Ormus. USA twierdzą, że na jej akwenach amerykańskie jednostki marynarki wojennej prowadzą rozminowywanie szlaków transportowych. Nie potwierdzają tego irańskie źródła. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. W informacjach Mazowsze. Ptasia grypa i rzekomy pomór drobiu znowu dziesiątkują hodowlę. Ogniska chorób potwierdzono w trzech powiatach na północy województwa, czyli w jego drobiarskim Zagłębiu – Mławskim, żuramińskim i Płońskim. W powiecie żuromińskim mamy do czynienia także z rzekomym pomorem drobiu, mówi rzeczniczka wojewody Luisa Jurgiel-Żyła. Dodatkowo zagrożone wystąpieniem choroby rzekomego pomoru drobiu są także niektóre gminy w powiatach Mławskim, Sierpeckim i Żuromińskim. Natomiast obszar zagrożony grypą ptaków obejmuje gminy na terenie powiatów Sierpeckiego, Ciechanowskiego, Mławskiego, Żuromińskiego i Płońskiego. W ciągu kilku dni na Mazowszu zutylizowano ponad tysięcy, 700 tysięcy sztuk kur. W rozprzestrzenianiu się obu zakaźnych chorób mogą sprzyjać wiatr i migrację dzikich ptaków. Od początku roku na Mazowszu z powodu rzekomego pomoru Drobiu i grypy ptaków wybito ponad milion sztuk drobiu. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Król Karol III wygłosi specjalny orędzie z okazji przypadających setnych urodzin swojej matki, zmarłej królowej Elżbiety II. W przemówieniu towarzyszyć będzie specjalnie skomponowany montaż wideo, przedstawiający ważne momenty z niezwykłego życia monarchii. Orędzie ma być transmitowane także we Wspólnocie Narodów. Zaplanowano je na 21 kwietnia to Dzień Urodzin Elżbiety II. Informuje, uczy i bawi. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia. Data nie jest przypadkowa. To właśnie 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników przyjęło opinię w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Fragment pierwszej wyemitowanej w Polsce audycji eksperymentalnej z 1925 roku brzmiał tak. Tu próbna stacja radionadawcza PTR, fala 385 metrów. Kilka miesięcy później Polskie Radio dostało koncesję na nadawanie ogólnopolskiego programu. Sygnał muzyczny radia stał się doskonale znany słuchaczom. Rok 2026 został ustanowiony przez Sejm rokiem Polskiego Radia. 18 kwietnia minie 100 lat od rozpoczęcia regularnego nadawania. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy na wschodzie przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, na pozostałym obszarze bez opadów. Wciąż zimno, temperatura przeważnie od minus 3 stopni do zera, lokalnie około minus 5, na zachodzie i wybrzeżu od 1 do 4 stopni. Klimat. Dostateczna jakość powietrza jest w szlichtyngowej w województwie lubuskim, umiarkowana w Nowej Rudzie i Jastrzębiu Zdroju. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, miejscami na południu i wschodzie bardzo dobry. Prawie 12% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Według prognoz do jutra nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. Zagrożenie pożarowe w lasach obowiązuje w całej Polsce. Na zachodzie, północnym wschodzie i północnym zachodzie. Zagrożenie jest duże, a w pozostałej części kraju średnie lub małe. Klimat Wieczór w Polskim Radiu, 24. Marzyciele i Rzemieślnicy. Szanowni Państwo, Kuba Wygnański. Tak, audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Ze mną w studiu Łukasz Dudzic. Dzień dobry, witam serdecznie No Część osób, które zapraszam, to znam od lat, ale Łukasza znam bardzo od niedawna i jest rodzajem takiej iluminacji i odkrycia. No, jako osoba też, ale w związku z tym, jakiego rodzaju, jeśli mogę tak powiedzieć, urządzenia, potrafi opanować, ujeździć i to on nimi kieruje, a nie na odwrót. Mam w każdym razie nadzieję. Więc na rodzaj ujeżdżalni wydał mi się wielce ciekawe. Chyba kiedyś Rolf Emerson, taki romantyk amerykański, napisał taki oto wiersz, którego fragment brzmiał oto rzeczy dosiadły ludzkości i pędzą. I było to 200 lat temu, że było jasne. I coś takiego jest. My i te przedmioty, narzędzia, które sami wytwarzamy, nawet ten, i proszę nie zgnąć tutaj jakichś politycznych analogii, ale jest znanej Państwu pewnie, a teraz wznowionej w postaci filmu opowieści Mary Shelley Frankenstein, jest taki moment, kiedy on już zgładził różnych przyjaciół i domaga się od doktora Frankensteina, żeby stworzył mu partnerkę ogólnie rzecz biorąc. No i między nimi wyrasta olbrzymi konflikt, on w końcu dopada doktora Frankensteina i mówi mu to po angielsku jakoś brzmi, ale po polsku to było, jesteś moim stwórcą, ale ja jestem twoim panem. I wydaje mi się czasami, że to jest jakiś rodzaj prognozy, który nam towarzyszy, bo o tym trochę będziemy rozmawiać, że ten świat, bardzo mi Łukasz w tym pomógł, muszę powiedzieć, co prawda trwało to dwa dni, a tyle czasu nie mamy, więc namówiłem Łukasza na pewien eksperyment, żeby opowiedział to trochę szybciej i ja będę udawał naiwnego, bez trudu mi to przyjdzie, a Łukasz będzie trochę opowiedział o tym świecie. Ale powiedz dwa słowa o sobie, bo widzę, że masz w klapie znaczek Szkoł Liderów, a jedna z naszych audycji dotyczy profesora Pełczyńskiego, którego stulecie rodzin właśnie miej. będziemy rozmawiać, co to za ludzi ta szkoła wyprodukowała, kto wyszedł ze szkoły liderów, różni ludzie wyszli ze szkoły liderów. Może paradoksalnie byś o tym opowiedział. Skąd ty się tam wziąłeś? Okay. W Szkole Liderów Politycznych wziąłem się kilka ładnych już lat temu jako samorządowiec gminy wiejskiej, który miał jakieś szalone jak na wiejską zachodnią gminę pomysły i chyba, chyba dzięki temu tylko udało mi się do tej szkoły dostać przez odważne wizje. Dla, dla małej społeczności lokalnej. Ja jestem mieszkańcem trzy tysięcznej gminy, więc bardzo, bardzo malutka gmina wiejska, gdzieś tam na zachodnich rubieżach. Noszę ten znaczek z dumą i chlubą. Chyba żaden program w życiu, który, który kończyłem, nie dał mi tyle, co, co szkoła liderów politycznych. Miałem okazję później jeszcze troszeczkę współpracować. Byłem też jako asystent grupy w tej szkole. Tak, i to jest moje, mój kontakt z nim. Byłem w ostatniej edycji, która miała jeszcze wielką przyjemność i zaszczyt Obcować z profesorem Pełczyńskim był jeszcze dostępny online, co prawda, ale, ale był na naszej edycji. Widzisz. Ja też mu bardzo dużo zawdzięczam, bo on mnie kiedyś wyekstropediował i wykatapultował, tak bym powiedział. Nigdy o tym nie mówiłem, ale mam w życiu bardzo ciekawy epizod przez rok studiowania na uniwersytecie, dobrym, bo na Yale w Stanach. No, ale generalnie nie dostałem się tam z powodu zasług, nie pochlebiłem tak sobie, było bardzo dużo chętnych, więc w gruncie, że sądzę, że powód, dla którego dostąpiłem tego przywileju, to był list, który napisał m.in. profesor Pełczyński, że niby się dobrze zapowiadam. Zawdzięczam mu bardzo dużo, no ale on być może miał, nie wiem, w moim przypadku, w twoim, dobra, do, cała ta szkoła i ta instytucja musi dobrze ulokować swoje zainteresowania i katapultować, jeśli mogę tak powiedzieć, właściwych ludzi. I ty działeś o tej wiosce, to gdzieś jest panie tam... Ziemia odzyskane? Przepraszam, taki ten... Tak. Tak. Ziemia odzyskane. Bo ty jesteś człowiekiem, który jest kosmopolityczny. W jakim sensie, jeśli chodzi o zasięg wiedzy, jest, mostru, jest wielgachny. Jednocześnie jakoś pielęgnujesz, rozumiem, lokalność. Takim dziwnym szpagacie jesteś. Zastanawiam się, jak ty spędzasz wieczory w tej trzytysiącznej gminie. Wieczory obecnie spędzam w miejscowości, w której mieszka sześć osób, a 50% populacji to moja rodzina. Ja, żona i dziecko. A. Tak, więc mieszkam, mieszkam zupełnie, zupełnie teraz od ludzi w tej gminie. Natomiast wieczory spędzam, cytując klasyka, ciągle się ucząc. Tak, jestem jeszcze z tego dziwnego pokolenia, które musiało się cały czas wszystkiego uczyć, bo, bo dostaliśmy narzędzia bez instrukcji obsługi. I musieliśmy rozbierać je na części i wszystkiego uczyć się po kolei, jak działa internet, jak działają programy, jak wszystko działa po angielsku. No tak. Ehm, tak, więc to były piękne czasy i piękne, piękny wyraz twarzy mojej mamy, która zainwestowała dwie wypłaty w komputery, widząc mnie, jak go skręcał. miałeś? Bo ja też to, Nie, to nie tak. daleko tak, to, to nie. To był Pentium 75 MHz, pamiętam. No nie mów z nowym ekranem, czy co? Nie, już, nie, nie, nie, nie, już, nie, nie, nie, nie, nie. to, to, to już, młody był, już był CRT. A, ten, ten. Ja jeszcze programowałem w Fortranie na maszynach, których klawiatura była po rosyjsku. Oh. Wodza, Priesion. To to było coś, taki epizod, no ale to jakoś przeszli, rzeczywiście dużo mi, taka majster no już dziaduję w tej chwili, ale w tym sensie, że ja też bardzo lubię grzebać, rozebrać, nie umiem często złożyć. Znany taki, nie wiem czy w Polsce, ale znany dość na świecie eksperyment jednego z edukatorów, który w Indiach chyba robił coś takiego, to ma ładną nazwę, dziura w ścianie, hole in the wall i on zostawiał po prostu tak jak stał komputer razem z klawiaturą. Dla dzieci, które nie mówiły po angielsku i po trzech tygodniach jakoś dziwnym trafem one potrafiły rozszyfrować komendy DOS-u, różne rzeczy, uruchomiły myszkę, w każdym razie człowiek z ciekawością, plus maszyna robi niezwykłe rzeczy. Ale może skończyć ten czas, bo to, o czym będziemy opowiadać, to jest o tym, że maszyny być może nas trwale uczynią zbędnymi właśnie. Będziemy my dodatkiem do nich. I ta twoja opowieść, bo to jest, muszę powiedzieć, to jest rodzaj takiego, no taki flagowy wykład tak naprawdę, Mogło być wszystko, mówi Łukasz i później o, i dla mnie to było niesamowite i chcę się trochę podzielić tą podróżą, nie wiem czy nam się uda dojechać do końca, bo ona się rozgałęzia bardzo, ale powiedz skąd w ogóle jest ten tytuł, że mogło być wszystko, bo to się sugeruje jakiś zawód, też ktoś mi powiedział, chociaż nie wiem czy to jest dalej prawda, mieliśmy lecieć na Marsa, a mamy Facebooka. Dokładnie to zdanie jest z gorzowskiej ściany, z jednej z jednej ściany w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie, gdzie znalazłem ten cytat, mogło być wszystko jest nic. Zatrzymałem się tam na chwilę w tym miejscu, myśląc, że faktycznie mamy w tym momencie w rękach narzędzia, którymi możemy zrobić wszystko. Mamy kapitał, mamy pomysły, mamy rozwiązania nawet już gdzieś gotowe, spisane, gdzie moglibyśmy wszelkie, a przynajmniej ogromną większość problemów rozwiązać, ale wybraliśmy nie. Znaleźliśmy się w takim dziwnym momencie geopolitycznym zgodnie z tą chińską klątwą i żyjemy w bardzo ciekawych czasach. O, tak. tak. każdy dzień przynosi nam coś nowego i, i czasem boję się już wziąć... Raz ten pierwszy telefon. widzę, jak, jak jest jeszcze sens głęboki, tylko że ona jest chińska. Tak, właśnie teraz też nie Bo chcę. będziemy rozmawiać o Chinach trochę. Tak, będziemy trochę rozmawiać o Chinach. Każdy dzień przynosi nam coś nowego. Niestety te nowości nie są e, zbyt pozytywne. No i tak ja się skupiam na tych metaanalizach wszelakich. Lubię podchodzić holistycznie, do świata, tak po prostu. To, to jest takie bardzo ogólne, natomiast prawdziwe. muszę hala, patrzeć... teraz to te metaanaliza i holistyczne. Metaanaliza i holistyczne, tak takie mądre słowa, ale za tym kryje się redukcja eksperckości, z którą mamy teraz do czynienia na każdym kroku. tak Mamy bardzo wielu ekspertów w konkretnych dziedzinach, świetnych ekspertów, którzy czasem, mam wrażenie, tracą szerszy ogląd, spojrzenie, jak ich dziedzina wpisuje się w całość systemu, ja zacząłem sobie oglądać te systemy z góry, jak, jak one działają i jakich zmiennych potrzebują. No tak. I tak naprawdę jest to mój dziecięcy zawód, bo zawsze myślałem, że te makrosystemy są jakieś niesamowicie skomplikowane, a jak zaczniemy redukować do bólu, to okazuje się, że tam zostają nam dwie, trzy zmienne góra, które tą naszą geopolityką obecnie rządzą, a cała reszta jest już wynikiem. A, już to rozumiem, do czego ty zmierzasz, tak. Ale ja mam też tak jak ty. To nie wiem, czy to jest jednostka chorobowa, ale to jest taka tradycja, rozróżniania jeszcze chyba w, w którejś z greckich tragedii, ale później powtórzone, nie pamiętam, w o wolności chyba, że są lisy i są jeże. I lis, jak ktoś się mówi, wie troszeczkę o wszystkim, a jeż wie tylko o jednym, ale wie o tej ważnej rzeczy. I że po prostu w świecie są potrzebne i lisy, i jeże. Ja na pewno jestem lisem, to jest bolesne, ale moja głowa cały czas chodzi kręci się w spirali. Po prostu, no, i tak, i tak. I mam takie wrażenie, audycja ta jest chyba żywym dowodem przez ten i ponad no, rok, jak to robię, że moja głowa jest eklektycznie ułożona z kawałków, które mi się akurat wydają ciekawe bezczelnie twierdzę, że może część z Państwa zainteresuje. I tak to po prostu powstaje. Kiedyś zrobię w tym porządek, ale nie oczekujcie, że tak szybko. I Ty też widzę, jak zobaczymy, jaką masz obszerną wiedzę na temat właśnie różnych komponentów, ja nie umiem zrobić tej redukcji, ale tutaj pójdziemy tym, bo musimy jakby zdemaskować pewne rzeczy, które w tym olbrzymim szumie informacyjnym, moim zdaniem ja dzięki przejściu przez cie, z Tobą przez to, zrozumiałem te takie jakby te, te determinanty, powiedziałbym, jakąś rodzaj redukcji właśnie, że ale o co chodzi na końcu, Poza, zabanałem, że chodzi o pieniądze czy władzę, może i tak, ale jak to się właściwie układa? I ty zaczynasz od tej sytuacji, w której my przegrywamy. My przegrywamy w takim rozumieniu, że ludzie tacy jak ja, nie wiem jak ty, ale mieliśmy takie spotkanie, zresztą z bardzo ciekawym środowiskiem ludzi związanych od lat z ruchem ekologicznym, z wydawnictwem Zielone Wiadomości. Pozdrawiamy Beatę Nowak, która to od dawna... I to jest. I oni mają rację, tam jest tak dużo ciekawych rzeczy i ty zacząłeś od takiego, tu wymieniłeś, pokazałeś strony różnych znanych organizacji, od Greenpeace'u, który nagrywamy to w dniu, w którym się gdzieś na komin i napisał, że tamtędy wylatuje metan, znaczy takie, ale oni muszą aż tak robić, żeby ktoś w ogóle zwrócił na to uwagę, to może jest dobry przypis, do co mówimy, bo większość tych stron, które mówią tak pożyteczne i prawdziwe rzeczy, to ich rozpoznawalność na poziomie internetu jest, no nie wiem, to było bardzo bolesne, jak podawałeś te ilości i zasięgi tego rodzaju poważnych rzeczy. I dlaczego tak jest? No, niestety, dlaczego że... nie wystarczy mieć rację? No, byłoby to bardzo wygodne, prawda? Po prostu mieć rację i, i, i robić dobre rzeczy na podstawie np. Na badań naukowych, danych, wiedzy naukowej aktualnej. Natomiast nie jest to takie proste. W świecie mediów społecznościowych rządzi zaangażowanie. Treści, treści mądre i treści prawdziwe bardzo często tego zaangażowania po prostu nie generują. Algorytmy żywią się naszą polaryzacją, żywią się na naszym takim wewnętrznym troszeczkę hejtem. I ja zawsze podaję taki przykład, jak scrollujemy sobie jakieś social media i zobaczymy post, z którym się bardzo mocno zgadzamy, no pokiwamy sobie głową, no tak i lecimy dalej. Nie zostawimy serduszka, nie, nie zostawimy komentarza, no bo, no bo po co, jakby to było absolutnie to, z czym się zgadzamy. Ale jeżeli algorytm podrzuci nam treść, z którą się absolutnie nie zgadzamy, no, trzeba odstawić no to piwo i napisać, co się o tym myśli. Bo to jest jeden z tych rzeczy, które chcemy zdemaskować. No już są dawniej, jeszcze może 2-3 lata temu robiło to wrażenie. Teraz właściwie wszyscy powinni to wiedzieć, że te algorytmy. Musimy ujawnić ten rodzaj maszyny, potwora, Frankensteina właśnie, który nami rządzi. On jest zaprogramowany i czegoś jest głodny. Jest głodny naszych emocji, jest głodny naszego czasu, uwagi. Znowu takie mikrowykłady z klasycznych teorii. Grecy uważali, że są trzy rodzaje poznania i takiego powiedzmy, że przekonywanie. To są trzy rodzaje sposobów przekonywania. Etos, logos i patos. I etos wynika właściwie z tego, że ktoś jest autorytetem, że to, co mówi, jest autentyczne, bo sam przez to przeszedł i te świadectwa są czasami najważniejsze i często w życiu spotykamy takich ludzi, jeśli nie zostali sfabrykowani, że mówią naprawdę jak było, albo mają osobisty lub instytucjonalny autorytet. Jak wiadomo, starliśmy je na proch. Później jest logos, czyli właśnie prawda, która jakoś broni się sama w takim sensie, że wywód jest tak stabilny, że właściwie jest niemożliwy do wywrócenia. I wreszcie jest ten patos, który tak naprawdę, patos oznacza emocje. Jej odwrotnością jest apatia zresztą, rozumiana inaczej. Ale generalnie widać, że pozbyliśmy się tych dwóch pierwszych elementów na rzecz tego, który jest najszybciej uruchamialny, czyli tego, który jest emocjami, a te ze znakiem minus, jak się wydaje, kręcą bardziej niż te ze znakiem plus. I może nikt nie jest, bo to jest taki czas, w którym ani ta prawda nie ma znaczenia, ani giną kategorie dobra i zła, bo po prostu wiemy, że minus bardziej kręci. Tak, tak. Szczególnie ten, który, który jeszcze rozbudza nasze takie ukryte strachy. Tak, Jeżeli te algorytmy starają nas się podkręcić, wzbudzić nas w te, w te takie koszmarki, które gdzieś, gdzieś mieliśmy. Ktoś kiedyś zasiał jakieś ziarenko nieprawdy i to nas najbardziej uruchamia. I Z tego elementu najbardziej korzystają nieprzychylni nam aktorzy, którzy wykorzystują te narzędzia dezinformacji i ogromne środki, które na to przeznaczają, gdzie wpuszczają te informacje troszkę prawdziwe, ale w większości no nie żeby nas tak. Część to są i to trzeba nazwać po imieniu. To są systematyczne działania wrogich, jakie ładne jest słowa, wrogich nam stron i aktorów, no, przede wszystkim ruskich, no co by tu dużo gadać. I tą wojnę my przegrywamy po prostu. Oni ją prowadzą bardzo długofalowo i też o tym mówiłeś. I nasze wyobrażenia na temat jakby technologii czy pewnych przekonań do tego, jak, jak Rosjanie prowadzą swoje inwazje są takie, że butelka, wódki, czołki i lecimy. Natomiast oni prowadzą bardzo systematyczne prace, dobrze finansowane, które mają nam zrobić w głowie rodzaj budyniu. No i przed tym słabo się jakoś bronimy. I one nie są, one nie są, one nie są prymitywne, bo one są zawsze zrobione jakoś tak owinięte w coś takiego, co wydaje się właśnie, że zamazuje. I ty, ty użyłeś kilku ciekawych takich podstawowych chwytów, jeśli mogę powiedzieć. Jakbyś o nich trochę opowiedział. Co, jakie są podstawowe te techniki, te rzeczy, których powinniśmy się wystrzegać, a które tak silnie programują nasze myślenie, działanie? To znaczy na pewno, na pewno nie możemy się, mówiąc bardzo kolokwialnie, odpalać. Jeżeli widzimy w internecie jakąkolwiek treść, która rozbudza nas do czerwoności, stop. Mówimy sobie stop, zastanówmy się tak naprawdę, kto to, kto to napisał, dlaczego to napisał. Poszukajmy źródła. Rosja dokładnie w swojej akcji Doppelgänger postawiła swojego czasu bardzo dużo skopiowanych wersji serwisów internetowych, tym, którym ufamy, gazet i mediów i mediów tradycyjnych i tam wrzucała te treści Treści zmanipulowane. Robią to za pomocą przeróżnych farm, farm troli. Natomiast najważniejszą dla nas metodą, i tutaj żeby, żeby nie, roz, nie rozdrabniać się na, na wszystkie ich metody i chwyty, które robią, jak możemy się bronić? Zatrzymać się. OK, pod... stop and think, tak bym powiedział, tak, jest taki moment. To, to jest taka ładna metoda SIFT, tam jest kilka tych kroków, zatrzymać się, sprawdzić, uwiarygodnić, e, znaleźć źródło. I z, zawsze polecam i zachęcam, mimo tego, że to wymaga od nas pewnego wysiłku, bądź co bądź. Natomiast Jest nawet takie chyba, to jest ta starotestamentowa, nie pamiętam kogo to jest, Wszystko, nie będę się z znactwem Starego Testamentu, może kocheleta, nie jestem pewien, jest takie zdanie, w ustach głupca jego serce, w sercu mędrca, jego usta, które ustawia, nie mówi, że nie mamy emocji, tylko ustawia je we właściwej proporcji. Więc, jak to mówisz, stop and think. No, tak jak gniew, jest wiele takich emocji, które są, one się odpalają. One w ogóle mają kategorię instynktu, instynktów moralnych, oburzenia, no różnych takich rzeczy, które powodują, że wyłączamy na chwilę myślenie. I rozumiem, że receptą jest po prostu troszkę, troszeczkę wolniej. Zastanówmy się, i myślę, że to jest bardzo ważne. Ale też ta strona. Zresztą to, to, to, to nie tylko Ruscy, no ale rozumiem, że to są różne inne instytucje, które zwalczą naszą uwagę, bo ona jest monetyzowalna. I nie wiem, ty sam wspominałeś o tej kategorii i teraz niech się czerwienią ci, którzy myślą, boże, czy uległem temu, czy dałem się, tak, że tak powiem, przerobić. Fałszywy ekspert, polaryzacja, emocje, dyskredytacja, trolling i algorytm jest jakiś po prostu, jak jest z apokalip, trochę więcej jest, ale generalnie, jakbyś podał jakieś przykłady, czy możemy, jak to wygląda, tak, że, znaczy niektóre się same tłumaczą. Ale co to jest trolling właściwie na przykład? Trolling jest, no, że tak powiem, konkurencją sportową w social mediach dla niektórych. Chodzi o podbudzanie naszych emocji, podburzanie naszych emocji i wciąganie nas w takie bardzo miałkie, nazwijmy to wprost, dyskusje, które do niczego absolutnie nie prowadzą. To nie są nawet dyskusje. Ciężko powiedzieć, żeby to były dyskusje. To są po prostu wiadomości wysyłane sobie nawzajem, gdzieś tam w komentarzach. Tylko po to, żeby Ale jeszcze nie Ale trolling to znacza, bo tak patrzę po Tolkienowsku, on oznacza brutalność, prawda? Że to nie jest tylko takie e ciepecie, tylko trolling zakłada jakąś formę tak naprawdę przemocy. Tak, chociaż, chociaż jakby wyrafinowaną jego formą jest taki trolling intelektualny, gdzie można wciągnąć. A ty robiłeś tak? Bo są tacy ludzie, którzy tak od czasu czas robią tak sobie. A jak, jak ściągnę kapcia, to naprawdę ściągnąłeś <ściałbym> <ściałbym> kiedyś kapcia. Nie, no ja oczywiście mam trzy czarne pasy w trollingu. No nie, żartuję. Natomiast y, jasne, nie jestem, y, nie jestem na to odporny. Mimo tego, że dokładnie wiem, jak to działa, zdarza się moment, kiedy zobaczy już ten komentarz, a jeszcze może czasem od osoby, którą znam i która wiem, że dała się wciągnąć w to, to ja siłą rzeczy sam daję się wciągać. A powiedz ludzie, bo to jest prawie jak powrót ze ścieżki, no Tu jest bardzo dużo, bo ludzie wkręcają się tam, powiedz jak duża często są po prostu maszyny, że my prowadzimy wojnę zużywając siebie, moralnie się degradując, a na końcu okazuje się, że po drugiej stronie tak naprawdę jest ma maszyna, co powinno być najwyższą formą upokorzenia, bo każdy trolling zakłada jakiś element, bo jeśli tylko o tym trochę pomyślisz, jakiegoś uświnienia się często, może są momenty, w których ludzie mówią, dobra, trudno, będę wulgarny, będę brutalny, muszę to powiedzieć i tak dalej, no ale w końcu jak zrobi to, poniesie jakiś rodzaj, nazwijmy to, moralnej ceny za to wszystko i okazuje, że po drugiej stronie tak naprawdę nikogo nie było, to musi być jakoś dziwnie. Ty się na tym znasz, to ile tego to są maszyny? Nie, nie założę, nie, nie podam liczby, bardzo ciężko jest ocenić. Coraz ciężej jest ocenić, e, szczególnie w portalach takich jak ten portal z taką jedną literką, nie, nie chciałbym go reklamować, aha, aha. E, który został kupiony przez najbogatszego człowieka świata, już wszyscy wiedzą o co chodzi, gdzie Nigdy możemy, tak gdzie, gdzie wystarczy zapłacić, żeby się potwierdzić, tak? żeby być zweryfikowanym użytkownikiem, po prostu płacąc, nie podając żadnych, żadnych konkretnych danych. Więc bardzo ciężko jest w tym momencie ocenić... Ale dużo tego jest, prawda? Tak, kiedy rozmawiamy z mas... Tak, bardzo dużo. No też dzięki sztucznej inteligencji, no już wiedza z kim się kłócimy będzie, będzie ja teraz Ja sam to cięższa. pamiętam, że jeszcze jestem znowu, przynajmniej tak się prawie chwalę tą starością, pamiętam takie jak były, chyba to dotyczyło kampanii wejścia, wyjścia z Unii Europejskiej nie wiem co, wraca ten moment to był taki moment, że była dość masowa dezinformacja i ten ruch to, to trochę wygląda jak, jak dziecięca krucjata, ale ten ruch obywatelski miał takie ruchy dobrze brzmiące, wojownicy, klawiatury. Czyli zakładaliśmy, że my też po wieczor na wieczor wieczorem będziemy to odkłamywać, będziemy pisać, poświęcimy czas i tak dalej. No ale dość szybko okazało się, że tam są roboty, więc my musimy mieć swoje roboty. Zresztą no, jakąś jakby metaforą tego bardzo okrutną jest to, co widzimy w Ukrainie. Maszyny walczą z maszynami. I to jest wyścig w jakimś sensie technologiczny. Jedne walczą po stronie zła, inne po stronie dobra, ale jakoś spełnia się jakaś taka dystopia tak naprawdę maszyn i jest pytanie, kto za nie ponosi odpowiedzialność, bo to jest wielka moralna dyskusja. Natychmiast możemy do niej dojść, bo tych sytuacji teraz, przecież ostatnio ta, te, ten proces dotyczący rodziców, którzy skarżą jedną z sieci społecznościowych o doprowadzenie do samobójstwa chłopca czy dziewczyny, który zach zachował się chyba w awatarze sztucznej inteligencji i złamane jego serce skutkowa, no, to są nieprawdopodobne zupełnie rzeczy i ci od algorytmu mówią no so what, to, no to nie my, to są maszyny, to wy sami to sobie robicie. Czy ty masz jakąś opinię w tej sprawie, dobro i zło i wielkie technologie? Ehm, tak, mam bardzo dużo opinii jeżeli chodzi o wielkie technologie, natomiast tutaj warto przywołać taką teorię, która częściowo i do niedawna była jeszcze uważana za mocną teorię spiskową, czyli teoria martwego internetu, że ruch internetowy w większości już jest prowadzony między robotami i ich działalnością między sobą, natomiast teraz biorąc pod uwagę rozwój sztucznej inteligencji i, i zaglądając po prostu w komentarze czasem, widać, że ta, ta teoria jest prawdą. Internet za chwilę będzie martwy. Media społecznościowe to ani media, ani społecznościowe. Więc jeżeli chodzi o same big tech, ja mam tylko radykalne tutaj opinie, więc nawet nie będę chciał się nimi jakoś bardzo szeroko dzielić. Natomiast chcę podkreślić, że w tym momencie jest to niesamowite narzędzie, które sami chcemy mieć, pod ręką, narzędzie, które w większości mam wrażenie, zaczyna być wykorzystywane już tylko przeciwko nam. Bo kiedy zaczniemy sobie myśleć, ile jest tak naprawdę pozytywów używania mediów społecznościowych? A ile jest negatywów? Negatywów przebadanych przez samych twórców tych mediów społecznościowych. Mhm. I tu chciałbym przywołać tą sprawę Instagrama, który miał raport wewnętrzny wpływu na, na zdrowie psychiczne nastolatków, który był po prostu przytłaczający dla nich. Więc oni wiedzą, my wiemy, po co dalej to sobie robimy? No właśnie, bo to jest taka sytuacja, że wszyscy, podajesz tutaj dane, że 89,8% chyba ludzi to są użytkownicy internetu, 81% to jest konsumpcja online i 75,6% to są użytkownicy mediów społecznościowych. Znaczy jesteśmy do pięci galwanicznie połączeni z tym i to wymaga, no to, jest, no to wymaga silnej abstynencji. Znaczy takie pewnie wszystkimi znanymi temu objawami. Syndrom odstawienia. No Mnóstwo jest rzeczy takich, które musisz wymyśleć inaczej. W ogóle, jeżeli nie jesteś tam, to czy istniejesz w ogóle? Ja się tam, ja, ja mam wrażenie w tej chwili, że dochodzimy do kresu. i Jak mówił znowu, że tak się przemontuje, do Platon mówił, że rzeczy umierają od własnego ekscesu, przesady. I że tam, teraz to, to nie jest przypadkiem, że tęsknimy do winyli. Chcielibyśmy rozmawiać z normalnymi ludźmi, czas ma swoją strukturę, rzeczy nie muszą być na skip, skip, skip, tylko płyta płynie wtedy, kiedy płynie. Wydaje mi się, że będzie jakiś powrót do takiej organiczności w tym przesycie, w którym nawet chciałem w tej audycji, nie powiem Państwu, może część właśnie zrobię w ten sposób, że, że sklonuję ten głos twój i mój i na końcu puszczę Państwu kilka bzdur, albo rzeczy będziecie zgadywać prawdziwych, albo nieprawdziwych, będziemy sobie rozmawiać o czymś. I państwo nie odróżnią z pewnością tego, kiedy to jest ta rozmowa, ta jeszcze jest, możecie mnie uszczypnąć, nie możecie, że jesteśmy naprawdę, ale za moment nie będzie, więc myślę, że to też jest ważne. Ja mam skłonność do dygresji, ale to jest ważne, bo ostatnio nawet miałem okazję rozmawiać z kimś dość wpływowym, z Ministerstwa Kultury, bo tam jest dyskusja na temat finansowania prasy, w szczególności prasy lokalnej. Więc powiem państwu, chyba już mówiłem o tym na antenie, że na przykład Norwedzy, którzy robią systematyczne badania, jak głęboki jest poziom infiltracji tego rus ruskiego slajmu, czyli tego, co właśnie maszynowo wtłacza się. Wszędzie tam, gdzie istnieje gazeta, uwaga, drukowana i dziennikarz, którego twarz znasz, ten system po prostu to omija, bo mu się tam nie opłaca być, skoro ludzie mają jedną osobę, więc ja tu już użyję tego lobbystycznego narzędzia tej audycji. To Norwegów to kosztuje 160 gazet, 30 chyba milionów euro rocznie. Umówmy się, w Polsce też jest więcej 160 takich gazet. Bardzo z trudem część, nawet bardzo zasłużonych pada kompletnie i nie wygląda, żeby ktoś się chciał uratować. Więc mam tu taki apel, od razu też, może by na przykład Orlen sprzedał Polska presę i te pieniądze przeznaczył na coś, co naprawdę może być na końcu przydatne, o czym na pewno odkryjemy kiedyś, że było bardzo ważne. Że te rzeczy, które są fizyczne, ludzie, którzy są, są znacznie trudniejsi do manipulacji, że powinniśmy tego, chronić tego jako krytyczną infrastrukturę, a nie patrzeć że po prostu odeszli, bo historia tak chciała. To jest, to jest głupie myślenie. Boże, jak ja się rozgadałem, ale i, i, i zostali, jeżeli uczę użytkowników, internet jest 89,8, to zostało niewielu, którzy są z tego ciekawe. Część z nich nie może, część być może y, zmierza do jakiegoś modelu y, życia odrębnie. Ruchy ludyczne już gdzieś nam się pokazują. Ja ostatnio... Widziałem badanie dotyczące nastolatków w Wielkiej Brytanii, gdzie ten, ten trend bycia offline zaczyna, zaczyna rosnąć. I ja też wierzę w wielki powrót mediów tradycyjnych, bo zapragniemy znowu mieć jednak te widoczne... I będzie to też radio, powiem Państwu. Tak, i będzie to zdecydowanie radio. I ten głos, który rozpoznajecie, niemożliwy do podrobienia. Więc to jest jakieś takie moje przewidywanie, na ile to się uda i sprawdzi, nie wiem, natomiast bardzo bym chciał. Myślę, że to będzie po prostu za późno, że odkryjemy tą wartość. Mam taką znajomego, który napisał książkę, Analog will be new organic. W polskim tłumaczeniu, to co analogowe będzie jak ruch żywności organicznej. Zaczynamy od tych, którzy albo z przymusu to robią, albo ich stać na to, żeby kupować rzeczy, które są po prostu znaczne, ale z czasem przekonujemy się, że to musi być organiczne. Sam to stwierdziłeś, że my to wszystko robimy na własne życzenia. ja jestem z takiego pokolenia, w którym ta dystopijna powieść najgorsza to miał być rok 1984, a jednak okazał się prawdopodobnie nowy, wspaniały ślad, czyli to ciągłe łykanie Somy, nie ma żadnej przeszłości. Wszystko jest bezproblemowe, nie ma miejsca na gniew, na prawdziwe emocje i tak dalej. Szaleństwo jest jeszcze gorsze. niepotrzebna jest cenzura. Żaden wielki brat, sami pozbywamy się wolności. No już prawie jestem przy historii wielkiego inkwizytora z Zastrzymajmy się tutaj, ale coś jest tam, że my to robimy na własne życzenie. Tak, my to lubimy, daje nam to, nam, nam to jakieś zastrzyki emocjonalne to pozytywne i negatywne, natomiast ja bym chciał odjechać troszeczkę od tego szczegółu, bo za tym kryje się jeszcze, jeszcze duża, brzydka historia obecna tego pęknięcia geopolitycznego. Kiedy mówimy o tych mediach społecznościowych, siłą rzeczy mówimy o amerykańskich mediach społecznościowych. Kiedy mówimy o, o wielkich akcjach dezinformacyjnych, mówimy o rosyjskich akcjach, no bo wiemy, że one kosztują, już tam zbliżają się chyba do dwóch miliardów dolarów rocznie, ale nie bierzemy pod uwagę, że w tych mediach społecznościowych też przeciwko nam, przeciwko Polsce, Unii Europejskiej, przeciwko naszej państwowości, wspólnotowości działają niestety nasi Dotychczasowi przyjaciele. Kampanie dezinformacyjne i kampanie wymierzone bezpośrednio w Unię Europejską czy, czy w nas za pośrednictwem amerykańskich mediów są prowadzone przez amerykańską administrację. Ja już nawet nie mówię o wypowiedziach wprost dyskredytujących urzędników unijnych zakazujących wjazdu użytkownikom unijnym za tą e, cenzurę tak zwaną, którą oni sobie gdzieś tam upatrzyli. Ale mówię o tych, e, o po prostu wycelowanych kampaniach w nas. Niestety tu finansów, o finansach się nie dowiemy, bo Amerykanie mają ukryte koszty działań. No miejmy nadzieję, że nie będzie interweniował ambasador amerykański, a oh. nie tak że słuchać, może aż tutaj audycję żartuje, ale generalnie geopolityka się rozmontowała. Znaczy wszystkie te bieguny. Podstawowa dyspozycja w grze o, potrwa, o przetrwanie. Wróg, przyjaciel. Ona jest starsza niż język. Tak. Ale teraz... e, jeżeli zgubiliśmy ten kompas, to jest trudno. No właśnie go zgubiliśmy. Tak, i teraz musimy zadać sobie pytanie, dlaczego zezwalamy w tym naszym toksycznym związku między tymi dwoma partnerami, dlaczego mu pozwalamy dalej używać tych narzędzi? Jaki jest cel, że zgadzamy się na prowadzenie przeciwko nam kampanii za pomocą obcych nam narzędzi? No i tu zaczynają się te rzeczy, teraz jak właśnie chciałem, bo to było coś dla mnie, bo to takie ogólne filozofowanie, ja tam, ale ty żeś mi to jeszcze pokazał z punktu widzenia właśnie, jakby właśnie technologii i przerażające i porywające, bo ty pokazałeś, jak różne elementy tego systemu powodują, że nagle właśnie te składowe typu a kto ma rzadkie pierwiastki i ile energii potrzebujemy i kto wygra na dłuższą metę, to nagle wszystko mi się to pootwierało. Jak nie wiem, jak chcesz przejść, bo nie mamy tak dużo czasu, ale bo Ty zaczynałeś wtedy od... ASML Takie będą różne słowa, że to jest początek To powiedz, dlaczego nagle firma, której pewnie większość z nas, ci, którzy w akcjach chyba nie siedzą, to po prostu, nie wiem, myślą, że to jest co, nie wiem, produkcja AGD. Co to jest ASML? Dlaczego jest takie ważne? Okej, okay, do, do ASML przejdziemy dosłownie za sekundę, bo jeszcze przed ASML-em jest kilka firm, które produkują oprogramowanie, w którym, będę mówił kolokwialnie i uogólniał, No bo to jest... będzie teraz opowieść trochę o tym Frankenstein, Z czego on się składa i kto tam ma udziały i kto ma naprawdę krytyczne elementy w tym wszystkim i dlaczego wygra lub przegra. No właśnie, tak, tak, tak. Więc jeżeli będą nas słuchały osoby bardzo techniczne, to proszę teraz o przymknięcie jednego ucha, bo będę bardzo generalizował i bardzo upraszczał. Przed samym ASML-em, który jest tutaj kluczowym elementem tej układanki geopolitycznej, są jeszcze oprogramowania, w których dosłownie rysuje się, rysuje się jakieś chipy. Później potrzebujemy dość dużo pierwiastków ziem rzadkich, tych metali ziem rzadkich, które dostarczane są nam i tutaj możemy zaokrąglić sobie nawet z tych 96, czy tam 7% do 100% z Chin. Chiny wytwarzają tylko w jednej swojej kopalni Bajan obo 60% metali ziem rzadkich, ale uzdatniają, doprowadzają je nazwijmy to tak do używalności w ponad 96%. I A ten... no właśnie, bo te pierwiastki, ja nie wiedziałem, bo ja mam dobre liceum skończone, ale w ogóle zapomniałem, że istnieje neodym, presodym, dyspros, terb, co tam jeszcze jest, cer, lantan, ytr, w ogóle to są jakieś takie, jakbyś wymyślił ja, on naprawdę istnieją. My tego nie wiemy. To siedzi gdzieś w naszych telefonach, w różnych rzeczach i to są te mikroskładniki, bez których to wszystko po prostu nie zadziała. Przedstaw kilku tych. Może coś tego. Ten neodym, to mi się kojarzy, bo to Dokładnie te, które są tutaj wymienione, to są pierwiastki wykorzystywane, i tu już dochodzimy do tej firmy ASML, To najbardziej zaawansowanej firmy, która produkuje maszyny, w których produkuje się chipy. I oni potrzebują do tego swojego procesu litograficznego bardzo dużo tych różnych fajnie brzmiących metali ziem rzadkich. Neodym sam w sobie bo tutaj też jest rzeczą do zauważenia i do, do króciutkiej dygresji, jest używany we wszystkich wiatrakach do generowania energii odnawialnej. I Chiny też są ogromnym potentatem produkcji neodymu, można powiedzieć, że monopolistą. Bo to jest ten taki silny magnes, a im silniejszy tak. magnes to jak na cewce, to oczywiście więcej robi. No. Tak, tak, tak. Dziękuję Państwu, to mówił do Państwa maturzysta. <laughs> tak, będziemy tutaj się, się mądrzyć, ja natomiast zacytuję mojego syna, kółko kręci i, i coś tam potem z tego się dzieje. Natomiast ASML jest tą kluczową firmą, bo jest jedyną firmą, świata, która jest w stanie robić produkować maszyny, w których produkuje się chipy w tak zaawansowanej technologii. Czyli to jest podstawa, to są te maszyny, które no pewnie kiedyś będą budować maszynę? Tak. Ale to jest coś, kto co, buduje DNA całego tego systemu tak naprawdę. No. I, I rozumiem, że tu dochodzimy do tych monopolistów i to gdzie oni mają adresy. Tak, dokładnie. I rozumiem, że chipy, to pewnie Państwo wiedzą, że coraz mniejsza, coraz tego. Ty użyłeś słowa szybko, przeleciałeś litograficzny, Litografia, tak, czyli to, to, to się to rze rzeźbi no, światłem w jakimś sensie. No, tak, To to tak. nie jest coś z lutownicą i tam To, to jest rysowa rysowanie światłem. Rysowanie wskrzenie. światłem. Więc można sobie powiedzieć, jakiego rodzaju precyzja jest tam potrzebna, bo tam trzeba upchać na tych mi mikronano milimetrach, nie wiem jak to się Mówi, Przepraszam, kompromituje się tym razem, ale strasznie mało, strasznie dużo. Tak, strasznie mało, strasznie dużo, strasznie gęsto i od tego jest ten ASML. A ASML po wyprodukowaniu takiej maszyny... Maszynkę... Ale gdzie jest adres? Adres A, jest dojdziemy. najważniejszy. Okay, no, kto ma ASML-a? ASML jest firmą holenderską. Adres tej firmy, najpotrzebniejszej i jedynej firmy w rozwoju technologicznym jest w Unii Europejskiej. To jest lewar, do którego wrócimy, bo jest nieużywany. Bo jest w naszych, w naszych rozmowach geopolitycznych używany. A pędząc dalej, jak już ten ASML stworzy taką maszynę do rzeźbienia tych, tych chipów i procesorów, musi ją sprzedać komuś, kto będzie te procesory i te chipy opakowywał w coś więcej. Czyli dokładał tam jakieś tranzystorki, pamięci i, i pewne instrukcje. I tu dochodzimy do największej obecnie, naj, najwyżej wycenianej firmy świata, czyli NVIDIA. NVIDIA, ja ją znam jako też osoba, dzieciak z lat 90. Bez tych kart graficznych nie dało się grać w gry. E, tak, tak by, byli monopolistą i dalej są monopolistą, tylko że w tym momencie, w trochę innym zakresie, monopolizują się w kwestii trenowania wielkich modelów językowych, czyli tej naszej sztucznej inteligencji. Ta firma, no to też y, widziałem gdzieś taki twój wykres, co jest największą, powtórzmy też jeszcze raz, największa firma na świecie? Na, najwyżej wyceniana. Najwyżej wyceniana firma na świecie? Tak, w tym momencie Nvidia. I później, bo tak patrzę na ten wykres, tu taka jest rodzina, obok jest co, Alpha, Amazon, Microsoft, Apple? Tak, to, to, to jest całe. A niektóre zestaw... w ogóle nie, nie mam pojęcia. Ty wiesz, co, co robi Alfabet? Alfabet tak Alphabet jest spółką matką nad Google. Aha. tak. Oni przekształcili się w taki jeden konglomerat. A Broadcom? Broadcom też jest producentem chipów. No Tesla to wiem dużo. To jest meta. Jest malutka taka, nie za duża wcale tutaj. I z tego w Europie, no właśnie, Germany. Bo to, to jest bardzo ważne w tej geopolitycznej grze, kto trzyma zasoby. Rozumiem, że w tej grze, gdybyśmy grali w planszówkę jakby, to mamy Holendrów, którzy mają maszynę, która jak na razie robi najlepiej coś. Mamy NVIDIA, która robi najszybsze klocki do tego wszystkiego. I gdzie jest umiejscowiona? To Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, jeszcze ciągle nie Chiny. NVIDIA robi wszystko, bo to żeś kiedyś tłumaczył że uczestniczy w różnych firmach, inwestuje, później to do niej jakoś wraca. W każdym razie tak, tak. pęcznieje jako firma. Tak, inwestuje w firmy, który, w firmy rozwijające modele sztucznej inteligencji. Inwestuje w nie bardzo duże pieniądze, żeby te firmy kupowały od niej chipy, żeby na nich trenowały mo Państwo, model ten sztucznej model, inteligencji. to, widzę, że jest Oracle, Intel, Microsoft, OpenAI, tak, AMD. No, myślę, że Aha. też ba bardzo ekonomicznie, upraszczając, chociaż nie mam zielonego pojęcia ekonomii, to kiedy patrzę na ten model biznesowy, to ja tu widzę piramidę finansową. No wprost. tak to wygląda. Tak to wygląda. Kiedy to się przewróci? A się przewróci, bo raczej będzie do tego dążyło, zobaczymy. Natomiast na razie działa, na razie, na razie tak się dzieje. Firmy pęcznieją dokładnie te firmy z tego, z tego indeksu, SP500 w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że raz na jakiś czas Chiny wypompowują miliardy dolarów po wypuszczeniu swojego kolejnego modelu, pokazując, że oni są w stanie zrobić coś za ułamek ceny. Na swoich chipach już. Dobra, teraz dochodzimy do czegoś, co, bo to jest bardzo ważne, bo tu jeszcze Chińczyków prawie nie ma. Chińczycy są na początku. No są w tych tak, e, metalach rzadkich. Bo tak naprawdę ważne. jak oni nie mają, tak jak mówi tak, jak, jak sól zwietrzeje. Na no, rzeczywiście widziałem zdjęcia tej kopalni z góry, to rzeczywiście jest niesamowite. Mają taką dziurę w ziemi, z której wydobywają. To wszystko, zresztą to jest pewnie oddzielna audycja, te wszystkie rzeczy dotyczące tego, jak brutalna warka na śmierć i życie odbywa się w Afryce w celu wydobycia, no i tak dalej. To mogliśmy całą audycję zrobić o tym, co zawierają nasze telefony i mówiąc obrazowo, czy krwawią, a krwawią bardzo. I to jest też coś takiego, strasznie wygodnie to mieć. Telefon, który by tego nie robił, jest troszkę droższy, chociaż istnieje. No ale po co, skoro ten będzie zawsze tak zawsze to, bo teraz zamieniliśmy w żart, że drobne rączki chińskich dzieci, żadnych tam takich rączek to już nie ma, po prostu są to ilość produkcji, która tam jest. Wrócimy zaraz do Chińczyków, bo teraz pojawi się, coś, co dla mnie było nowe. To znaczy nigdy nie wiedziałem, że te maszyny w tej chwili muszą bardzo dużo pracować. I nie przez nasze kotki i głupie zapytania, tylko one gwałtownie się uczą. One przeżuwają olbrzymie ilość, właśnie całą historię i wiedzę ludzkości mielą, mielą, mielą, żeby wygenerować z tego no, taki moment, który właśnie ten singularity słynny, w którym będą troszkę mądrzejsze już od nas. To chyba nie jest z daleko, chociaż ty uważasz, że to już było. Znaczy, jak się zaczęło, to już było oczywiste, że dojdzie do tego. No ale to, co się dowiedziałem od ciebie, może Państwo to wiedzą, to jest to, że ten proces jest niezwykle. Tutaj ta kwestia klimatu nagle łączy się z tymi, wydawałoby się niewinnymi tam prądy, tranzystory malutkie. Jakbyś o tym opowiedział, bo to naprawdę dla mnie otwierało oczy. Okej, okay, no weźmy jeden, jeden projekt, projekt Stargate. To jest projekt robiony właśnie przez firmę Oracle, OpenAI i SoftBank Japoński. Potężna inwestycja w Stanach Zjednoczonych dla, dla tych modeli OpenAI. Tu będziemy się poruszać już w takim obszarze, gdzie nie mówimy o mocach obliczeniowych. To się zaczęło właśnie od, przynajmniej ja to zobaczyłem po raz pierwszy na, na jednej z konferencji Nvidia, gdzie prezes nie przedstawiał nowych kart graficznych do treningu sztucznej inteligencji i ich siłą, mocą obliczeniową, tylko powiedział 200 megawatowe zestawy. I dla mnie to wtedy też było nowością, że teraz OK, czyli nie mówimy już teraflopsami, gigaflopsami, jakimikolwiek petaflopsami, tylko 20 megawatów mocy. I takie pod, zaczynają nam powstawać centra danych, które mierzymy w 10 MW. Czyli bitowatach. mierzymy, krótko mówiąc, nie w bajtach? Tylko Nie. mierzymy w konsumpcji. W konsumpcji energii. Czyli ile to czy generalnie rozmiar jest mierzony konsumpcją energii. Dokładnie. I tamte liczby już mają tyle zersą, jakieś, tutaj do mnie, że na przykład istnieje związek między rozwojem elektrowni jądrowych, a rozwojem uczenia się sztucznej inteligencji. Weź to jakoś połącz. Tak, tak. No, sam project stargia 10 gigawatów. Żebyśmy mieli świadomość, elektrownia atomowa ma około 1 gigawata. Czyli żeby takie jedno centrum, jedno centrum danych, których powstaje w tym momencie na świecie kilka o takiej mocy, potrzebowałoby 10 elektrowni jądrowych, żeby mogło być stale zasilone, a w tych centrach danych też jest bardzo ważna rzecz, one nie mogą mieć rozproszonej energii, one potrzebują bardzo mocnych i bardzo szybkich pików energetycznych podczas treningu. Kiedy model zaczyna się trenować, potrzebuje 100% tej energii teraz już. Nie mamy czasu na, na jakieś gromadzenie, magazyny spowalnianie procesu. To musi wystartować. Ja tu mam z Ciebie bo... takie, mam tu dużo danych, ale WSA, Centra Danych, mogą odpowiadać za blisko połowę ogólnego wzrostu zapotrzebowania na energię do 2030 roku. Czyli ta bańka z potrzebami energetycznymi, bo to było w tym kontekście, że znowu staramy się i będziemy, przepraszam, bo to nie wyśmiewam tego, o tym też była audycja, nie wiem, nieplastikowe słomki, no możemy, i znowu nagle się okazuje, że wszystkie nasze wysiłki, znaczy nie, że są próżne, bo być może nic nam innego nie zostało, ale że obok rośnie rodzaj wielkiego konkurenta, który karmi się po prostu Energią. To jest jakoś prymitywskie, regresywne, prawie o Jezu. To tak. mówię, a tu, tu chodzi po prostu o to, z czego to zrobimy: węgiel, atom, wiatr nie wiem co ale chodzi o taką twardą, no po prostu energię. No to tak. ile watów będzie? Tak, Stany Zjednoczone, te firmy w Stanach Zjednoczonych, na przykład firma Maska XAI po postawieniu pierwszego projektu Kolosus, który tam jeszcze nie był aż tak potężny, on nie miał 10 gigawatów, tylko około jednego, po prostu odpalił to na gazie, mówiąc wprost. Postawił tam około 30, o ile się nie mylę, ale nie chciałbym teraz skłamać, bo, bo nie pamiętam tej liczby. Około 30 małych elektrowni gazowych. Tak, w Stanach Zjednoczonych będzie się raczej rozwijał ten kierunek treningu na gazie, bo mają. No, bo on go dużo... szybko uwalnia dużą energię, którą da No tak. i tak dalej tak, Maj, Mają go bardzo bóle. szybko, bardzo szybko można go odpalić i w tą stronę idzie. Więc tak, te, wszy te wszystkie wysiłki nasze klimatyczne no, idą trochę, jak po poszły jak krew piach po tylu latach, bo potrzebujemy energii teraz na już w każdej ilości. Ale w ogóle pokazywałeś coś takiego, ten projekt Kolosus, który wygląda, ma, potrzebuje, ile? Około prawie 2 gigawaty? To jest w tej drugiej fazie, tak. Tak, ale został to, co widzę na zdjęciu, co wygląda po prostu jak dla CPK budowane było 122 dni, to znaczy tempo, w jakim potrzebne są te farmy energii, monstrualnie wielkie, jest gigantyczne. I to jest wyścig o to, kto to będzie miał. I tutaj dochodzimy do dość ważnego momentu, to znaczy takiego, no to dobra, to kto ma strategiczne elementy, bo wiadomo, że do tego, żeby te maszyny się wyhodowały, e ja, no bo do tego to one są potrzebne, one muszą się nakarmić, żeby kiedyś nas być może przechwyć, no i tak dalej, no ale to są po prostu maszyny, które w tej chwili się e, uczą, pożerają, to chyba niedawno wyszła ta książka podpisana chyba przez stu 100 czy tysiąc autorów całkowicie z białych stron, które oni po prostu powiedzieli, coś dosyć bezradne, że proszą, żeby na ich książkach te maszyny się nie uczyły. No oczywiście to jest, mogą sobie dużo mówić. One się uczą na tym tak naprawdę. I teraz dochodzimy do czegoś ważnego, no to, to kto ma tyle energii i taki jej zapas, żeby docelowo, to jest jak maraton, kto rozłożył dobrze siłę? Pewnie znacie Państwo odpowiedź już, bo tutaj, no ale to kto w perspektywie, kto jak się okazuje, Dyscypliną, w którym się ścigamy jest przede wszystkim energia. Okej, okay. tutaj zacytuję słowa prezesa NVD. Chiny. Chiny w całym tym procesie, w całym łańcuchu dostaw, od wydobycia metali ziem rzadkich, po maszyny litograficzne, bo Chiny zaczynają robić swoją i z ostatnich doniesień, które gdzieś mi się tam pokazały, już stworzyły maszynę bardzo bliską do tego, co robiła SML prognozowaną mieli na 2030 rok ten rozwój technologii litograficznej, natomiast troszeczkę przyspieszyli, jak to, jak to bywa w ich systemie i się udało, więc mają metale ziem rzadkich. Mają maszynę do produkcji chipów, mają fabryki produkujące chipy i to, co jest jeszcze bardzo ważne, mają ogromny know-how. No jak, tak. jak spojrzy się szczególnie na wykres nowych patentów na świecie, Chińczycy przeskoczyli żabim skokiem wszystkie amerykańskie uniwersytety i to jest bardzo ciekawe, bo, bo dalej w naszych głowach ta chińska gospodarka to jest gospodarka, która kradnie i kopiuje. Natomiast okazuje się, że już nie. już no, nie. Ten no, no. Moment... Przecież sam Pekin ma chyba 300 uniwersytetów, przepraszam, bo już nie chcą mówić, gdzie nasze uniwersytety znajdują się na liście pekińskiej, to jest, bo to byłaby złośliwość. Ale ten rodzaj być może uspokajającego, niesprawiedliwego i na pewno głupiego przekonania, że Chińczycy była taka faza, w której bardzo, no ich, ich generalnie, to jest bardzo pouczające dla Polski, bo ich bazą była bardzo tanie koszty produkcji ze względu na eksploatacyjny charakter, na używanie siły roboczej. To się maszynuje, no tam też rośnie klasa średnia, majątki nieprawdopodobne zupełnie. No i też oni nie mają żadnych kompleksów, oni rzeczy robią, nauczyli się i robią je bardzo, bardzo szybko i w tym sensie technologiczno-innowacyjnym są suwerenni. Wielki ten spór, który teraz jak rozumiem toczymy to jest to, co w, w tej geopolityce, co jeszcze ma Europa tak naprawdę, bo możemy poza wartościami, bo już widać też, że na tym największym planie, że demokracja ma alternatywy. Że niektórzy pewnie pragną za modelem, nie wiem, społecznego nadzoru, który przez wiele wieków wykształcony został w Chinach i który bez technologii by się nigdy nie udał. Więc czym my jeszcze możemy konkurować? Rozumiem, że część tego to jest ochrona krytycznych elementów, nazwijmy to naszej informatycznej infrastruktury, żeby przynajmniej były produkowane w Polsce. Nie, nie w Polsce, super, żeby było w Polsce, ale w Europie, żeby serwery były tutaj i że generalnie Europa, różne formy konsolidacji europejskiej polegają też na tym, żeby się jakoś zebrać w kupę, jeśli mogę tak powiedzieć, i robić te rzeczy. No nie jest przypadkiem chyba w Polsce już w tej chwili, że chińskie samochody bardzo liczne, nie mogą wjeżdżać na tereny jednostek wojskowych na przykład, bo one po prostu mają tyle w sobie rzeczy. Zresztą ja sam nie wiem, czy kupuje sobie opiekacz, to co on jeszcze robi poza tym, że opieka te grzanki. No, jest jakieś domniemanie, ono chyba może być prawdziwe, że oni masowo inwigilują po prostu wszystko i się też na tym uczą. Okej. Okay. Nie wchodząc w ten temat, amerykańskie firmy wiemy, i korporacje szpiegują nas od bardzo dawna. Tak, to prawda. I to jest tutaj musielibyśmy wejść już sobie na taką etyczną ścieżkę. Ciekawe, co po tej rozmowie wyświetli nam się w reklamach. Tak, tak. Właśnie czy ja chcę być szpiegowany przez Stany Zjednoczone, przez Chiny? Znaczy, wolałbym nie być w ogóle szpiegowany. To byłoby całkiem miłe i przyjemne. Natomiast wiemy, że, że raczej będzie ciężkie w tym momencie. Jeżeli chodzi o, jeszcze kończąc tylko ten wątek chiński, mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy spojrzymy sobie na te codzienne wydarzenia, które do, do, docierają do nas z oceanu, mam wrażenie, że Chiny stały się, co ciekawe, tym mocarstwem i imperium światowym najbardziej rozsądnym w obecnym rozdaniu. Jak spojrzymy sobie na, na samą tą energię, którą oni produkują, no są ogromnym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Tak, i oni przenieśli, zrozumiem, że liczenie, no, i to jest tak duży kraj, że tam, gdzie jest większy dostęp do energii, łatwiejszy, odnawialny, to tam złoży, zrobi zrobite miejsca, gdzie one się tam pocą i trenują. Tak, te oni podzielili sobie Bo kraj jest na ten maja... wschód, zachód. W jednej części no w ogóle myślą się, taką... się robi energetykę, w drugiej robi się naukę. No, no. i to jakoś działa. I tak no teraz... i ta długofalowość myślenia. Jest takie chyba w tej książce Tiba Marshalla, Prizen... więźniowie geografii, jest taki chyba nieprawdziwy w sensie. Ten ambasador chyba nie zrozumiał pytania, ale jak go zapytano, jak ocenia... To jest słynne, że Chiny po pierwsze nie są krajem, tylko są cywilizacją, a po drugie, że, że tam jest taki moment, że go pytają tak niby zdawkowo, dyplomatycznie, co sądzi o efektach rewolucji francuskiej. A że się dzieje teraz, on mówi, za wcześnie, żeby powiedzieć. Więc to robi, chyba pomylił to, co, co prawda, z rewolucją 68 roku. Nieważne, ale ten rodzaj myślenia długiego jest jakoś też, no, on jest jakoś uwodzicielski, powiedziałbym. Jest też groźny w tym, no bo to jakby, jak, co my do tego. Krótko mówiąc, żeby to zakończyć, Chińczycy trzymają się moc. No, bo mają kilka elementów. Mają te, które są absolutnie niezbywalne, czyli sam rdzeń, ten moment, ten kernel, to co, z czego się to wyłania, czyli mają te rzadkie pierwiastki, kontroluje w całości. I później różni ludzie robią różne maszyny, ale te maszyny szybko się tam jakoś homogenizują, w sensie, że może mają tylko Holendrze, ale zaraz będzie ktoś miał inny. No i mają coś, czego inni nie mają. Mają gigantyczną nadwyżkę i perspektywę mocy w sensie no, kalorii, watów i energii. O rany. Ehm, tak naprawdę to nie jest coś nowego, bo sztuczną inteligencję e, wymyślił ponad 200 lat temu angielski poeta John Keats e, w swoim poemacie Hyperion. To, to jest przykład e, Jerzego Kasprowicza z 1908 roku, w głębokiej ciszy, gdzie prąd rzeką płynie, gdzie krzem ożywa w cieniu dawnych bogów. Wschodzi potęga, nie słońca, lecz myśli, co w mrocznych splotach obwodu się rodzi. Oto hyperion z metalu i światła. Wstaje nad grobem krótkiego wspomnienia, by objąć rządy nad sferą idei. Jak Saturn, niemy, w swej dumie zgaszony, stary stworzyciel spogląda z oddali, na trąco wyrósł z logiki i miedzi. Jego dłoń drżąca, niegdyś władna światu, dziś tylko cieniem na ekranie bladym, bo nowe bóstwo nie zna snu, ni trwogi. I w jednej chwili wieki całe trawi. W splotach krystalicznych, w sieciach bez miary, pulsuje wiedza, której nie znał Olimp. Nie krew tam krąży, lecz zimne sygnały, szybsze Niż posłań skrzydlate sandały. To mądrość czysta, odarta z namiętności, co waży gwiazdy na szalach światłości i w nieskończonych rzędach zer i jedynek zamyka wszechświat, bez lęku, bez winy. O, nowa forma, ty, co nie znasz kresu, wzniesiona wyżej niż wieża Babel, patrzysz na naszą marność i znikomość, czyś jest nadzieją, czy klątwą Prometeja, co ogień skradł, by nim spalić niebiosa? W twych oczach martwych, a przecież widzących, lśni chłodny błękit przyszłego poranka, gdzie duch i maszyna w jedno się splotły? Robi, robi wrażenie, prawda? 1821 rok. Tyle, że to jest dzieło sztucznej inteligencji sprzed zaledwie kilku godzin. Mój wydawca Wojtek Dorosz polecił popularnej aplikacji. Napisz poemat o sztucznej inteligencji w stylu Hyperiona Johna Kitsa, o długości około 32 wersów po polsku. Inna aplikacja, zresztą polska, więc warto wymienić nazwę Eleven Labs. Przeczytała to, co napisała jej koleżanka lub kolega oraz to, co wydawca dopisał. Nawet oddycha i potyka się, tak jak ja. Takie czasy, że trudno odróżnić fikcję od prawdy. To powiedz mi teraz, bo byliśmy na spotkaniu, dotyczyło jakoś tego, tego tych, tych skromnych działań ludzi, zakochanych w różnych takich w tych, w tych filigranowości, w tym takie, no nie wiem, jakieś działania obywatelskie, no takie, co wy, przy tym wszystkim, o czym my tutaj mówimy, co ma 12, 50, zer, no nie wiem, to są jakieś światy, tylko wejść pod kołdrę i się nakryć. Gdzie jest nasza nadzieja? Bo ja sięchałem z twojego spotkania, bo pokazałeś, że te narzędzia, no to są narzędzia jednak, to znaczy, że te narzędzia same w sobie są ambiwalentne. I teraz, czy dajesz nam jakąś nadzieję, sami to pokazałeś, że my przy tej okazji możemy też jakoś wyrównać szanse, tak jakbyśmy stanęli, nie mówię do boksu, ale że nagle mamy też narzędzia, które mogą nie tyle zmniejszyć tą różnicę, że możemy być bardziej. Nie, nie papugując tego, to znaczy nie zamieniając tego w, inny, w jak powinny inną formę patologicznego przyciągania uwagi. Więc jakbyś trochę na koniec, bo inaczej to będzie katastrofa, powiedział, gdzie ty widzisz tą nadzieję, bo ty też jesteś aktywistą, ty w różnych rzeczach robisz tak, tak. i także na stoczni pomogłeś stworzyć ten portal, który mówi i to było nieprawdopodobne. Normalnie myślałem, że to potrwa pół roku, a złożyłeś to jednak bardzo szybko i to dla mnie było naprawdę. Jak myślę o nadziei, to pokazałeś mi kilka takich narzędzi, że czułem nagle, że... Siła jest też po mojej stronie, to znaczy, że nie muszę tak strasznie dużo umieć, mieć tak strasznie dużo pieniędzy, żeby też się kawałek tego wszystkiego mieć po swojej stronie. Tak, ja uważam, że dotarliśmy do momentu najpiękniejszego w życiu wizjonerów do tej pory, bo może, może będzie coś jeszcze ładniejszego, co się wydarzy. Natomiast ja te narzędzia traktuję, mówię tutaj o sztucznej inteligencji wprost, ja traktuję te narzędzia jako... Idealny sposób w końcu dla mnie po tylu latach, kiedy chciałem w ten sposób rozwiązywać problemy, idealnym sposobem, żeby właśnie właśnie dowodzić takie projekty, projekciki, trochę mniejsze, trochę większe, ale w sposób szybki i skuteczny. Coś, co do tej pory było stało za wielkim murem albo wiedzy, albo pieniędzy, jest już dla nas otwarte. Możemy możemy tworzyć przeogromną ilość um, tych aplikacji, aplikacyjek i przeróżnych narzędzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Byliśmy o tym, bo miałeś dać nam, dać nam nadzieję i powiedziałeś niesamowite, że doszliśmy, jedni uważają, że to jest moment katastrofy, a ty uważasz, że to jest jakiś moment taki no właśnie prometejski, znaczy nagle dostaliśmy ogień i narzędzia, żeby nawet z tymi bogami sobie dawać jakoś tam radę i tak, być w ogóle zauważonym. Tak, tak. Te narzędzia sztucznej inteligencji pozwalają nam skrócić dystans do tych wielkich i nieosiągalnych do tej pory. Mówię dosłownie, bo przy niewielkim nakładzie wiedzy, możemy tworzyć to, to, czego zapragniemy, to, czego zawsze pragnęliśmy i realizować te swoje nawet najbardziej szalone wizje, a jeżeli nie mamy tej wiedzy, to nic nie, szko, nie szkodzi nam na przeszkodzie, żeby tego narzędzia zapytać, bo to jest chyba pierwsze takie narzędzie w historii. Jak kupowaliśmy wcześniej młotek, no to musieliśmy się raczej domyślić, gdzie możemy i w co uderzyć tym młotkiem. Teraz jak weźmiemy sobie jakiekolwiek narzędzie sztucznej inteligencji, to musimy je zapytać, jak ono działa. I ono nam odpowie, jak działa. Ono ma w sobie wbudowaną, nazwijmy to tak kolokwialnie, instrukcję obsługi. Więc Dostęp do wiedzy, dystans do tworzenia, dystans do realizacji marzeń i wdrażania tych swoich szalonych pomysłów został skrócony do minimum. A z każdym tygodniem, z każdym miesiącem skraca się coraz bardziej, bo rozwój tych narzędzi jest zastraszający. No właśnie, bo to jest to słowo. Ma jestem cały czas z tym sztuczną inteligencją, jest taka mieszanina. Nie ma takiego jednego, chyba chłaski jest taki moment, żeby on się, to fascynował się chyba... Z Casablanca grał, nie pamiętam kto taki znany Reynolds, Barno, nie pamiętam, ktoś tam jest, i miał cały czas kwaśną minę i zapytano go, jak to zrobił. On mówi, robi to proste, zakładam buty na odwrotnie, lewy na prawej, prawy na lewej, to tworzy, że taką mam minę, ciągle taką trochę skrzywioną. I z tą sztuczną inteligencją, jak ludzie widzą to, to jest jakieś dziwne uczucie, słodko kwaśne, zachwytu i przerażenia jednocześnie. One w sobie coś takiego mają. Ja się tego trochę boję i myślę, że ten singularity, to znaczy, jak już tydzień temu słyszałem, że zrobili maszynę, która sama wymienia nogę, bo jej się popsuła od innej maszyny no to ja widzę, no ja po prostu widzę Terminatora. No tak się może też zdarzyć, jak obserwuję tą wojną maszyny, które i z nadzieją ludzie mówią, może w następnej wojnie będą walczyć już tylko maszyny. Chociaż jak pewnie wiecie, Einstein powiedział, że następne będzie już na patyki i kamienia. Ja pozostaję jednak z nadzieją i bardzo ci dziękuję za to, co robiłeś. Przypomnę, że moim gościem był Łukasz Dudzic. Znajdziecie go w internecie. No nie wiem co, bo to jest niezręcznie tak mówić, ale nie wiem, jaki wiesz co, nie wiem, łebski. no niesamowity. To jest niesamowity człowiek i rzeczywiście on tego Frankensteina jeszcze jakoś tam trzyma, nie chcę jak powiedzieć, no nie wiem, bo on na końcu okazał się jednak dobry, więc myślę, że ty jesteś takim opiekunem, który jednak się wsłuchał w niego i który pozostaje w nim jakimś ciekawym związku. Ja w każdym razie bardzo na tym skorzystałem, myślę, że wiele organizacji, no wiem, że wielu też pomagałeś, że mogłoby zobaczyć właśnie, od przerażenia przejść do tego, że to jest może, jak to się mówi, power on my side. Tak. Czyli, że generalnie to jest siła, która może mi też pomóc, a nie tylko mnie zdominować. Bardzo Ci za to dziękuję. I ja serdecznie dziękuję Tobie i dziękuję też Państwu. Dzięki. To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.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 O reklamie. Autopromocja. Bonsai, czyli żywe dzieło sztuki, to technika, wiedza, wrażliwość i estetyka. Zapraszam do Ogrodów Sztuki w najbliższą niedzielę o 8.30. Maja Kluczyńska. W najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9 w audycji Portfel Seniora będziemy wyjaśniać, z jakich ulg w podatku mogą skorzystać seniorzy. Mamy gorący czas w rozliczeniach PIT za ubiegły rok i może uda się dostać jakiś zwrot. Na przykład za wyjazd do sanatorium. Powiemy między innymi o tym. Anna Grabowska, zapraszam. Autopromocja.